See y'all. Sasuke, jestem w punkcie B. Sakura, jestem w punkcie C. Naruto, jestem w punkcie A. Kumalski? Za wolno, Naruto. No dobra, drużyno. Hm? Cel się poruszył! Za nim! Tam jest! Jak daleko jesteście od celu? Jakieś 5 metrów. Jestem gotów, czekam na sygnał. Ja też jestem gotów. ja. Dobrze. Teraz! Mam go, mam go! Potwierdzacie tożsamość obiektu? Tak jest, obiekt zidentyfikowany. Świetnie. Zagubiona kotka Tora znaleziona. Misja wykonana. Musicie nam przydzielać takie misje? Nienawidzę kotów! Niebezpieczna misja. Podróż do krainy Fal. O! Moja biedna Tora! Musia tak się martwiła o swoje maleństwo! Zona Daimio. Feudalnego władcy krainy Ognia oraz jej kotka Tora. Głupi kot. Ktoś, Ktoś powinien wysłać nie go na księżyc. Koku, Mam się <głosy> dbać, o Nic dziwnego, wier. że ucieka. Dobrze. W następnej misji drużyna siódma będzie miała inne zadania. Między innymi zaopiekuje się dzieckiem konsula. Pomoże jego żonie w zakupach, skopie ogródek i posadzi... Nie! Chcę iść na prawdziwą misję! Ma być trudno i niebezpiecznie, to zadanie dla dzieci! Zlituj się, człowieku! Ma rację. Ale jest wkurzający. Hmm. Wiedziałem, że tak będzie. To za bezczelność! Jesteście nowicjuszami, bez doświadczenia! Zaczynacie od prostych misji, żeby rozwinąć umiejętności i pokazać, co potraficie! Chyba żartujesz! Opieka nad dzieckiem to nie misja, to tylko głupie... Radzę ci, przymknij się wreszcie. Naruto! Widzę, że nie rozumiesz wagi zadań, które ci powierzono. Codziennie otrzymujemy od mieszkańców wioski przeróżne zadania. Od opieki nad dziećmi po zabójstwa na zlecenie. Wszystkie dokładnie analizujemy i opatrujemy symbolami A, B, C lub D, zależnie od stopnia trudności. My, ninja, jesteśmy oceniani wedle umiejętności. Najwyżej jest Hokage, potem Jonin, Chunin, a najniżej Genin. Ludzie stojący najwyżej wybierają misje i przydzielają je tym ninja, którzy mają odpowiednie umiejętności. A jeśli misja się powiedzie, dostajemy zapłatę, która wspiera nas i naszą wioskę. Ponieważ jesteście nowymi geninami, którzy dopiero zaczęli drogę Shinobi, dostajecie proste zadania z poziomu D. Hmm? Wczoraj jadłem ten kotsu ramen, ale dziś spróbuję miso ramen. Cisza! O, przepraszam. Ach, prawisz mi morały, jakbyś był moim dziadkiem. Mam tego dość. Nie jestem już małym brzdącem, nie bawię się klockami. Jestem ninja i chcę dostać poważne zadanie. O! Hmm. Hmm. Właś, Ach, pewnie tego pożałuję. <śmiech> Naruto mówi, że już nie jest brzdącem. Jest byłym brzdącem, który chce poważnej misji. Niech tak będzie. A? Skoro tak się wam śpieszy... Powierzę wam misję rangi C. Będziecie ochraniać podróżnika. Serio? Tak! Kogo, kogo? Jakąś księżniczkę? Albo wielkiego konsula? Zaraz go wam przedstawię. Wprowadźcie naszego gościa. Co to za banda za smarkańców? O, nie. Ej ty, kurdupu z gębą idioty. Myślisz, że jestem naiwny i uwierzy, że jesteś ninja? <śmiech> Dobre! Gdzie ten kurdupel z gębą idioty? niego! Nie możesz rozwalić klienta, Marto. Nie o to w tym chodzi. Nie. Jestem Tazuma, wielki budowniczy mostów. Muszę wrócić do mojego kraju. Postawię tam most, który zmieni nasz świat. Mam dotrzeć bezpiecznie, nawet jeśli będziecie musieli poświęcić życie. Co jest? Z czego tak się bardzo cieszysz, Naruto? Pierwszy raz w życiu opuściłem wioskę. Teraz jestem podróżnikiem. Tu Hej, ja mam co upać temu herlakowi? To jakieś żarty! <śmiech> jest ze mną, a ja jestem Johninem. Bez obaw. Temu herlakowi to żarty! Temu herlakowi to żarty! Dlaczego musimy chronić tego starego dziada? Zaraz wprowadzę go do parteru. Ej, nigdy nie obrażaj ninja, to wielki błąd! Jestem jednym z największych ninja! Pewnego dnia zostanę Hokage i będziesz musiał mnie szanować! Nazywam się Naruto Uzumaki! Zapamiętaj to! Hokage są silni i mądrzy, a ty jesteś słaby i głupi. Prędzej mi kaktus na dłoń wyrośnie, niż zostaniesz Hokagę. Eee! Cicho bądź! Zrobię wszystko, żeby zostać Hokage. absolutnie? Wszystko, słyszysz? A kiedy nim zostanę, będziesz musiał odszczekać to, co powiedziałeś, jasne? <śmiech> Możesz i sto razy zostać Hokagę, a dla mnie i tak będziesz nikim. Trajerem. No! Zapłacisz mi za to! Już ci mówiłem, masz bronić klienta, a nie atakować go. Tylko jeden cios! Puszczaj, pokażę mu gdzie... Eee, panie Tazuna? O co chodzi? Podobno pochodzi pan z krainy Fal. Ta? Co z tego? Kakashi Sensei w tym kraju też są ninja, prawda? Nie, w krainie fal ich nie ma, ale w innych krajach są ukryte wioski ninja. Każda z nich ma odrębne tradycje i własne odmienne obyczaje. Istnienie wiosek Shinomi na tym kontynencie daje ludziom siłę, także militarną. Innymi słowy, dzięki nim mają zapewnioną obronę i gwarancję zachowania równowagi w regionie. Wioski ninja nie są kontrolowane przez rząd. Są niezależne i mają równy status. Wyspa taka jak Kraina Fal jest bezpieczna dzięki okalającemu ją morzu, dlatego nie potrzebuje ninja. Pięć starożytnych krain, w których są wioski Shinobi, to krainy ognia, wody, błyskawic, wiatru i ziemi. Każda zajmuje ogromny obszar, są znane jako pięć wielkich narodów Shinovi. Kraina ognia ma wioskę ukrytą w liściach. Kraina wody ma wioskę ukrytą we mgle. Kraina błyskawic ma wioskę ukrytą w chmurach. Kraina ziemi ma wioskę ukrytą w kamieniach. Kraina wiatru ma wioskę ukrytą w piasku. Jedynie wodzowie tych ukrytych wiosek mogą używać imienia Kage, oznaczającego cień. Hokage, Mizukage. Raikage, Kazekage, Tsuchikage To przywódcy. Pięć cieni władających tysiącami wojowników ninja A, Więc nasz Lord Hokage to ważna szyka. Ten staruszek ma taką wielką władzę? Nie kupuje tego kitu Załatwiłem go moim Sexy Jutsu, wcale nie jest taki mocny hmm. hey. A? Uh -huh. Zwątpiliście w Lorda Hokage, prawda? Znam wasze myśli uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Dobra, nieważne W misjach rangi C ninja nie walczą, więc wyluzujcie I nie napotkamy żadnych wrogich ninja, ani nikogo takiego? <śmiech> Raczej nie Kolej na ciebie HA? Przecież on. Co? Sensei Kakashi użył zamiany jutsu. Naruto, przepraszam, że cię zostawiłem. Nie chciałem, żeby coś ci się stało, ale nie sądziłem, że tak skamieniejesz. Jednak mnie uratowali. Brawo Sasuke. Byłeś świetny. Ty też, Sakuro. Jestem beznadziejny. Sasuke był tak opanowany, jakby robił to tysiąc razy. Czy on się w ogóle nie boi? Wyszedł z tego bez szwanku, nie ma nawet zadrapania. A ja dałem ciała. Musiał mnie ratować. O, czemu mu nie dorównuje? Ej. Tak? Nic ci się nie stało? Mały tchórzu. Mm. <zyskła> Sasuke! Naruto! Stój spokojnie. W szponach tych ninja była trucizna. Musimy działać szybko. Trzeba otworzyć ranę i wyssać truciznę. Jest w twojej krwi, więc się nie kręć, bo szybciej obiegnie twoje ciało. A właśnie, panie Tazuna... No? no czego? Porozmawiajmy. To są czunini z wioski ukrytej w mgle. Ich specjalność to nieustający atak. Zawsze walczą do samego końca. Skąd wiedziałeś o naszej zasadce? Kałuża w słoneczny dzień. Jeśli od tygodni nie padało... Tak jesteś mądry, to dlaczego zostawiłeś tę walkę geninom? Gdybym od razu wyeliminował wrogów, niczego bym się nie dowiedział. Chcę wiedzieć, kto był ich celem, kogo chcieli dopaść. Hmm? Do czego zmierzasz? No cóż, chciałem się przekonać, czy atakują nas, czy też ciebie, budowniczego mostów. Kiedy składałeś prośbę o przydzielenie standardowej ochrony przed złodziejami i rabusiami, nie wspomniałeś słowem, że mogą cię szukać nigdzie, że cię ścigają. Gdybyśmy o tym wiedzieli, byłaby to misja rangi B lub wyższej. Naszym zadaniem miało być dostarczenie cię na miejsce i zapewnienie ochrony podczas budowy mostu. Gdybyśmy zdawali sobie sprawę z zagrożenia atakiem wrogich ninja, wysłalibyśmy innych ludzi i naliczyli wyższą opłatę. Zapewne masz swoje powody, ale okłamywanie nas jest niedopuszczalne. Nie jesteśmy w stanie wykonać tej misji. Jesteśmy geninami. To zadanie jest dla nas za trudne. Powinniśmy wrócić. Musimy jak najszybciej zająć się ręką Naruto i usunąć z niej truciznę. W wiosce będziemy mogli zabrać go do lekarza. Hmm... Ręka Naruto nie wygląda najlepiej. Lepiej wracajmy do wioski. Czemu jestem takim dziwadłem? Dlaczego ja zawsze... Ah! Naruto, przestań! Co ty wyprawiasz? Tak ciężko pracowałem! Trenowałem aż do bólu! Godzinami ćwiczyłem w samotności, żeby być silnym, żeby zrealizować marzenia! Nie ugnę się! Nie będę gorszy od Sasuke! Nie wycofam się! Przysięgam na te ranę! Kumalski! Panie Tazuna, dokończę tę misję. Będę cię bronił tym oto nożem Kunai. Prawdziwy ninja nigdy nie daje za wygraną. Nie martwcie się o mnie, nic mi nie będzie. Ruszajmy! Rano. Już zaczęła się goić. E, e, e... Hmm? Masz bardzo poważną minę, Sensei. Zaczynam się bać, na pewno nie umrę? E, nie. Wydobrzejesz. Ma moc samouzdrawiania. Czy to dzięki Lisowi o dziewięciu ogonach? Jak to? Nawaliliście? Szałosta banda amatorów! Zapłaciłem wam kupę forsy! Podobno jesteście najlepszymi zabójcami! Przestań skarbnić. Tym razem sam się tym zajmę, a ten miecz będzie ostatnią rzeczą, jaką ujrzy. <śmiech> Na pewno? Zdaje się, że Tazuny strzegą wyszkoleni ninja. Pierwsza próba nie wypaliła. Teraz będą przygotowani. Będą czekać, czuwać. To zadanie wymaga najwyższych umiejętności. Za kogo ty mnie masz?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 Adam Bruczyński, January Brunow, Magdalena Krywik, Tadeusz Borowski, Zbigniew Konopka, Robert Tondera i inni. Dotarliśmy na miejsce do krainy fal. Ninja, których teraz wyślą za nami będą silniejsi i bardziej niebezpieczni. Świetnie! Pokażę im na co mnie stać sukę nie będzie lepsze ode mnie. Obronię budowniczego mostu żeby nie wiem co... Rety? To jego wysłali za nami? Jest wielki i ma gigantyczny miecz! Następnym razem zabójca we mgle! Na pewno się nie wycofam! Pójdę na całość!